łowcy okazji. Zapraszamy na tak zwany open house, czyli dom otwarty. Dzisiaj. W niedzielę od godziny pierwszej do czwartej po południu. Adres 2821 Nord 76 Court w Elmwood Park. Blisko skrzyżowania Belmont i Cumberland. Olbrzymi czterosypialniowy murowany bungalow. Trzy pełne nowe łazienki. Nowa kuchnia. Dębowe podłogi. Wykończony basement z osobnym wejściem na zewnątrz. Garaż na dwa samochody. Dom przeszedł kapitalny remont trzy lata temu. Zapraszamy Wspaszamy na Open House, tak zwany Dom Otwarty. Dzisiaj w niedzielę od godziny pierwszej do czwartej po południu. Przypominamy adres raz jeszcze: 2821 North 76 Court w miejscowości Elmwood Park, blisko skrzyżowania Belmont i Cumberland. Proszę dzwonić po szczegółowe informacje już teraz. 847 -647 4000 847 -647 -4000.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 Z rynku nieruchomości. Głosowanie za Brexitem pomoże amerykańskiemu rynkowi luksusowych nieruchomości. Zdaniem Leonarda Steinberga, prezesa nowojorskiej agencji nieruchomości Kompas, w miarę analizowania wpływu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na obecny rynek realnościowy, pojawiają się informacje, że może to przynieść pewne znaczące zyski dla amerykańskiego rynku luksusowych domów. Steinberg powiedział Yahoo Finance, iż spodziewa się w ciągu najbliższych dwóch lat rocznego spadku sprzedaży nieruchomości w Wielkiej Brytanii na poziomie 5%. Wiele amerykańskich rynków bezpośrednio na tym skorzysta. Jeśli chodzi o oprocentowanie kredytów hipotecznych, Mortgage News Daily donosi, że dzień po głosowaniu za Brexitem był jednym z najlepszych dni pod względem oprocentowania kredytów hipotecznych od ponad roku. Ceny domów osiągają nowe szczyty na kluczowych rynkach. Według najnowszych wskaźników ceny nieruchomości S&P case Schiller ceny domów nadal rosną w całym kraju, osiągając w kwietniu nowe szczyty cenowe na kilku głównych rynkach. Kwietniowa roczna stopa na poziomie 5% w całym kraju była nieco skromniejsza niż ta, którą widzieliśmy w marcu, ale nadal oznacza szósty miesiąc z rzędu, w którym ceny domów wzrosły o ponad 5% w stosunku rocznym. David Blitzer, dyrektor zarządzający i przewodniczący Komitetu Indeksów S&P Dow Jones twierdzi, że wzrost cen domów odzwierciedla niską stopę bezrobocia, niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych i ogólne pozytywne nastawienie konsumentów. Miasta, w których ceny nigdy nie były wyższe obejmują m.in. Denver, Dallas, Portland, San Francisco, Seattle, Charlotte i Boston. Realty Track dostrzega nieznaczną poprawę przystępności cenowej. Na 18% amerykańskich rynków realnościowych w drugim kwartale tego roku domy były mniej przystępne cenowo niż normalnie. Jednak Realty Track mówi, że z najnowszego wskaźnika przystępności cenowej domów przebija się jakiś promyk dobrej nowiny. Te 18% oznacza spadek w porównaniu do 20% rok temu. Jak powiedział starszy wiceprezes Trek poprawa ta jest wynikiem kombinacji spowolnienia aprecjacji cen domów, przyspieszenia wzrostu płac i spadku stóp procentowych. Blomqist zauważa, że nawet na rozżarzonym rynku San Francisco roczna aprecjacja cen nieruchomości spowolniła do 2% w drugim kwartale, podczas gdy roczny wzrost płac poszedł w górę o 6%. Spadek sprzedaży gotówkowych w marcu. Według najnowszych danych CoreLogic w marcu sprzedaże za gotówkę stanowiły 33% amerykańskich sprzedaży domów. To prawie 2,4% spadek w porównaniu z marcem ubiegłego roku. A w pierwszym kwartale 2016 roku sprzedaże gotówkowe wynosiły średnio nieco poniżej 35%. Najniższy początek roku od 2008. Zdaniem CoreLogic, Philadelphia miała największy udział sprzedaży gotówkowych, prawie 5%. 56% spośród 100 największych rynków w kraju. W przypadku Syracuse udział ten był niższy, jedyne 11,7%. Ceny w okręgu Orange powróciły do poziomu z 2006 roku z jedną różnicą. Okręg Orange właśnie stał się pierwszym regionem w Kalifornii Południowej, gdzie średnia cena domu powróciła do poziomu sprzed recesji. Jednak eksperci twierdzą, że tym razem nie ma bańki realnościowej. The Los Angeles Times donosi, że dużo szalonych i toksycznych produktów hipotecznych napędzało wzrost cen w 2006 roku. Według gazety eksperci powołują się na duży wzrost liczby miejsc pracy, niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych i ograniczone zapasy, jako główne przyczyny wzrostu cen domów. Uwaga, łowcy okazji! Zapraszamy na tak tzw. open house, czyli dom otwarty. Dzisiaj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 4 6 847 647 4 i 3 zera. okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać 847 647 4 tysiące z miłości do nieruchomości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 Zaraz okazji mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.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 Uwaga! Nowa oferta kondominium w Desplains. Jednosypialniowe mieszkanie prywatne. Jedyne na rynku w tym bardzo popularnym osiedlu, gdzie ogrzewanie i klimatyzacja wliczona jest do niskiego assessmentu. Trzecie piętro, nowa kuchnia i łazienka, balkon, prywatny parking. Nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy tysięcy wkładu własnego.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 WNVR Vernon Hills, Chicago. AM1300 WRDZ Lagrange, Chicago. Polskie. Radio Polska Chicago. Radio Chicago. Chicago. Chicago. Chicago. Chicago. Słuchacie radiowego magazynu. Posiadłość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 Nerwowa atmosfera na rynku nieruchomości poprzedza zamknięcie elektrowni. Niektórzy właściciele domów w południowej Kalifornii są zdenerwowani decyzją Pacific Gas and Electric o zamknięciu elektrowni Diablo Canyon. Stacja telewizyjna KSBY TV Santa Barbara donosi, iż pośrednicy pytani są o to, co wydarzy się na rynku realnościowym po utracie dobrze płatnych miejsc pracy w elektrowni. Jak podkreśla Ernie Pickard, właściciel Central Coast Realty Group, elektrownia Diablo Canyon nie zostanie zamknięta jeszcze przez kolejne 10 lat. Według stacji telewizyjnej PG&E zachęca swoich ponad 1500 pracowników do pozostania w regionie aż do czasu zamknięcia zakładu. Wielu z nich oferowane są nawet zachęty pieniężne, aby przekonać ich do tego pomysłu. Gorące sprzedaży domów w czerwcu Podczas gdy ceny domów nadal osiągają nowe szczyty cenowe, najnowsze dane Realtor.com pokazują, że w czerwcu domy sprzedawały się 2% szybciej niż w ubiegłym roku. Paradoksalnie główny ekonomista Realtor.com, Jonathan Smoke, powiedział, że najgorętsze rynki nieruchomości doświadczyły spowolnienia w ruchu zapasów, podczas gdy reszta kraju w tym zakresie przyspieszyła. Zdaniem Smoke'a, cytuję, to tak jakby powiedzieć, że uczniowie z ocenami A opuścili się o jeden stopień, ale oceny wszystkich innych poprawiły się. Koniec cytatu. Na czym oszczędzają Amerykanie, aby było ich stać na domy? Dyskusje o przystępności cenowej nieruchomości często schodzą na abstrakcyjne i teoretyczne tory, jednak najnowszy raport przedstawia te kwestie w kategoriach ludzkich, wyraźnie pokazując co rodziny poświęcają, aby zapłacić czynsz lub kredyt hipoteczny. Z badania przeprowadzonego przez MacArthur Foundation wynika, że numerem jeden na liście poświęceń jest czas wolny. Prawie jedna czwarta badanych powiedziała, że musiała podjąć dodatkową pracę, aby mogła zapłacić za dom. Inni musieli zmniejszyć oszczędność na emeryturę lub zacząć wydawać mniej na zdrową żywność. Wiele osób przyznało również, że ich zadłużenie z tytułu kart kredytowych rośnie. Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut. Uwaga, łowcy okazji! Zapraszamy na tak zwany open house, czyli dom otwarty. Dzisiaj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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Czy Brexit wpłynie na zwiększenie liczby refinansowań? Konsekwencje głosowania za Brexitem nadal są analizowane, ale wygląda na to, że jednym z krótkoterminowych efektów tego historycznego głosowania może być wzrost refinansowania w tym kraju dzięki spadkowi oprocentowania kredytów hipotecznych. Inside Mortgage Finance donosi, że dzień po głosowaniu za wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dyrektorzy i analitycy do spraw kredytów hipotecznych przewidywali większą liczbę refinansowań, a wszystko z powodu niższego dochodu z dziesięcioletniego benchmarku Skarbu Państwa, stopy, która zazwyczaj wpływa na oprocentowanie kredytów hipotecznych. Feny Mae i Freddie Mac powiedziały Insight Mortgage Finance, że większa liczba refinansowań oznacza większe możliwości biznesowe dla podmiotów sponsorowanych przez amerykański rząd, ale w dłuższej perspektywie każdy boom refinansowań będzie zależeć od tego, na co zostanie przeznaczony dziesięcioletni dochód Skarbu Państwa. Numer jeden, który może być kluczem dla zdrowego rynku realnościowego. Zdaniem jednego z ekspertów, niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych jest z pewnością korzystne dla nabywców domów, ale jest jeden ważniejszy element dla dobrej kondycji rynku realnościowego. David Burnson, główny ekonomista Nationwide, powiedział Fox Business, że jest optymistą z powodu rynku pracy. Mamy dużo więcej możliwości, niż nam się wydaje. Biuro Ochrony Finansowej Konsumenta wykorzystuje nową taktykę, aby udowodnić dyskryminację. BankCorp South zgodziło się zapłacić 10,6 miliona dolarów w ramach ugody w sprawie skargi dotyczącej dyskryminacji w zakresie udzielania kredytów hipotecznych wniesionej przez Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Rząd oskarżył Bank Corp. South o stosowanie praktyk udzielania kredytów, które dyskryminowały Afroamerykanów i inne mniejszości narodowe. Godne uwagi w tej sprawie jest to, że Biuro Ochrony Finansowej Konsumenta powiedziało, iż po raz pierwszy wykorzystało tzw. tajemniczych klientów, aby wesprzeć zarzut dyskryminacji. Bank Corp. South zgodziło się na ugodę, nie przyznając się do winy, mówiąc, że w swoim oświadczeniu bank wypowiedział się już na temat praktyk dyskryminacyjnych. Dyrektor generalny James Rollins powiedział, cytuję, Bank Corp. South oddane jest kulturze szacunku, różnorodności i integracji, zarówno w naszym miejscu pracy, jak i w społecznościach. Koniec cytatu. Rada do spraw monitorowania ryzyka systemowego domaga się reformy finansowania budownictwa rezydencyjnego. Państwowe organy regulacyjne prawnie osiągnęły limit tego, co mogą zrobić, aby przeprowadzić reformy finansowania budownictwa, więc nadszedł czas na przystąpienie kongresu do działania, mówi Rada do spraw monitorowania ryzyka systemowego. Organ ten, który obejmuje dyrektorów czołowych państwowych agencji regulacyjnych w obszarze finansów, opublikował swój raport roczny za 2016 rok, z którego wynika, że organy regulacyjne poczyniły ogromny postęp, aby mogły pracować w ramach ograniczeń nadzoru w celu promowania większej inwestycji kapitału prywatnego i poprawy efektywności operacyjnej przy niższych kosztach. Ale od tego momentu, jak mówi Rada do Spraw Monitorowania Ryzyka Systemowego, dalsza praca należy do Kongresu. Uregulowanie reformy finansowania budownictwa rezydencyjnego jest konieczne do stworzenia bardziej zrównoważonego systemu, który zwiększa stabilność finansową. Nabywcy z Dallas uważają, że wyceny są zaniżane. W miarę jak ceny domów w północnym Teksasie nadal rosną, nabywcy domów coraz bardziej czują, że są w trudnej sytuacji, gdy wycena zakłada niższą cenę niż wywoławcza. Według Channel 8 News z Dallas sprzedający wiedzą, że popyt jest silny, często ustalają swoje ceny sprzedaży powyżej stawek rynkowych i powyżej tego, co oszacują rzeczoznawcy. Zdaniem Texas A&M University, Real Estate Center, średnia cena sprzedaży w Dallas-Fort Worth wzrosła w tym roku z 200 tysięcy w styczniu do 240 tysięcy w maju. Czy 3% wkład własny jest już nową normą? Minęły dwa lata, odkąd Fannie Mae i Freddie Mac po raz pierwszy zaoferowały kredyty hipoteczne z 3% wkładem własnym. Od tamtej pory kilku głównych kredytodawców, w tym Bank of America, Wells Fargo i JP Morgan Chase, również wprowadziło do swoich ofert taki sam produkt. A teraz jeden z ekspertów twierdzi, że tego rodzaju kredyty stają się nową normą. Dyrektor generalny United Wholesale Mortgage powiedział HousingWire.com, że wyłożenie 20% wkładu własnego jest jak wykopanie dziury w ogródku i zakopanie w niej pieniędzy. Żartuję też, że jeśli masz 20%, aby wyłożyć na dom, to prawdopodobnie zbyt długo zwlekałeś z zakupem. A co z 3% wkładem własnym? Quicken Loans wymaga 1%, jeśli się kwalifikujesz. A jeśli 3% to nowa norma, to co myśleć o kredytach wymagających 1% wkładu własnego? Od miesięcy Quicken Loans oferuje właśnie taki produkt. Wiceprezes do spraw rynków kapitałowych powiedział Housing Wire, że celem jest pomóc większej liczbie osób w zakupie domu w sposób inteligentny i bezpieczny. Kredyt hipoteczny Quick and Loans wymagający jednoprocentowego wkładu własnego niesie kilka ograniczeń, w tym minimalną ocenę FICO na poziomie 680 punktów i maksymalny dochód nieprzekraczający średniego dochodu dla danego okręgu. Program jest częścią partnerstwa między Quick and Loans i Freddie Mac, ogłoszonego w październiku ubiegłego roku.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 847 647 4 i 3 zera Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać 847 647 4000 Z miłości do nieruchomości To twój nowy dom? No, szybka zmiana Przez nich znalazłem ten dom, potem raz, dwa załatwili wszystkie formalności i teraz, teraz czuję, że żyje Nieruchomości od A do Z szybko, sprawnie, profesjonalnie Dzwoń. 847 647 4000 847 647 4000 Miej marzenia, my załatwimy resztę. 1030 czy 1300? Nie ma znaczenia.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 Energii. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors, to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Uwaga! Parcela budowlana w miejscowości Hanover Park. Wszystkie media na miejscu. Atrakcyjna lokalizacja na zaułkowym końcu ulicy, tak zwanym Kolesak. Osiedle nowo wybudowanych domów oraz park miejski w bezpośrednim sąsiedztwie. Idealne miejsce na wybudowanie wymarzonego domu.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 Chicago. Trzy sypialniowe mieszkanie prywatne, dwie pełne łazienki, osobna jadalnia, piwnica i garaż na miejscu. Wycenione do natychmiastowej sprzedaży. Uwaga! 35 tysięcy poniżej wartości.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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Senat waży los przejęć nieruchomości Zambii. New Jersey ma najwyższy w kraju wskaźnik przejęć nieruchomości. Zdaniem senatora Roberta Mendeza, jego stan i kraj przechodzą coś, co nazywa kryzysem przejęć nieruchomości Zambii. Zambii to domy, które w trakcie procesu przejmowania ich przez banki są niezamieszkałe i opuszczone. Mendes wprowadził teraz przepisy federalne, aby nałożyć na kredytodawców hipotecznych i administratorów nowe obowiązki, co ma na celu utrzymanie przejmowanych nieruchomości. Obecnie takie utrzymanie spada na podatników miejscowości, w której zlokalizowany jest dom. Ustawa senatora wymagałaby, aby kredytodawcy hipoteczni informowali kredytobiorców na początku procesu przejęcia, że mogą pozostać w domu, dopóki prawo stanowe nie będzie wymagać, aby go opuścili i że w międzyczasie kredytobiorca jest nadal odpowiedzialny za podatki i inne opłaty.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 na ten cel. Raport donosi również, że dzięki niskiemu oprocentowaniu kredytów hipotecznych liczba właścicieli domów obciążonych kosztami obecnie spadła czwarty rok z rzędu. Uwaga łowcy okazji. Zapraszamy na tak zwany open house, czyli dom otwarty. Dzisiaj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 Редактор субтитров